Zaczynamy nasze spotkanie od drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. W tym drugim rozdziale widzisz sesłanie Ducha Świętego i pierwsze wystąpienie Piotra, apostoła, który głosi z mocą Jezusa. I czym się kończy to głoszenie w Dniu Pięćdziesiątnicy? Dzieje apostolskie 241 pokazują nam zakończenie, jaki rezultat odniósł święty Piotr, jaki skutek odniósł święty Piotr. Dzieje apostolskie 2,41 pokazują nam rozwój wspólnoty. I w drugim zdaniu tego wersetu widzisz, przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Było ich dwunastu, w wieczorniku 120 się modliło z kobietami, z Maryją. A tu widzimy taki ogromny rozwój, 3000 dusz. Ale zwracam Twoją uwagę na słowo, klucz w dzisiejszym spotkaniu przyłączyło się. Wyobrażamy to sobie w ten sposób, że stoją apostołowie z uczniami z jednej strony a z drugiej strony nowi uczniowie Pana. Oni się przyłączają. Jest pewien ruch. Przyłączają się do wspólnoty. Święty Piotr ich zachęca, nawróćcie się, niech każdy się ochrzci. Oni przyjmują ten chrzest, wyznają wiarę, otrzymują Ducha Świętego. Są wezwani i przyłączają się do wspólnoty. To tak jakby ktoś nieznajomy Przykleił się do Ciebie i powiedział, ja chcę z Tobą iść, ja chcę Ciebie naśladować, ja chcę żyć tak, jak Ty żyjesz. I to słowo klucz powtarza się w dziejach apostolskich, przyłączyło się, przyłączenie się do apostołów. I w tym słowie widzimy rozwój Kościoła, widzimy na czym polega ewangelizacja, i ja też jestem zaproszony, by przyłączyć się do wspólnoty. Przyłączyć się do wspólnoty. tak? A gdy patrzysz na werset następny, zaraz w tym samym rozdziale, 42, to widzisz, jak żyje ta wspólnota. Ci właśnie, którzy się przyłączyli. Jak oni żyją? Słowo mówi, trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Na tych czterech filarach opiera się życie pierwszej wspólnoty. Cztery filary rozwoju, nauka Kościoła, nauka apostołów, wspólnota muszą być wspólne spotkania, czyli nie w pojedynkę, nie w samotności, w izolacji, tak? Ale wspólne spotkania. Łamanie chleba, Eucharystia, modlitwy osobiste modlitwy wspólne, to są te filary, na których opierała się pierwsza wspólnota. A więc ci, którzy się przyłączyli, trwali w tej jedności. Trwali. Ożywieni jednym duchem. Ożywieni jednym sercem. To właśnie widzimy w następnej odsłonie, w czwartym rozdziale dziejów apostolskich, kiedy Widzisz? 32 werset. Co mówi nam święty Łukasz? Przedstawia, jak ta wspólnota żyje. żyje. Mówi, jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Czyli jeden duch, jedno serce. Nie jest to zlepek jakiś kamieni bezładnych. Nie jest to mm, mieszanina ludzi, którzy nie są powiązani ze sobą, ale jest tutaj coś jednoczącego. Jeden duch i jedno serce jakby od środka ożywiały wszystkich wierzących. Jaki to duch? Duch Jezusa. Jakie to serce ożywiało ich? Serce Jezusa. Bo gdy oni byli wpatrzeni w serce Jezusa, uczyli się od Niego, jak ma ich serce wyglądać. Oni byli zanurzeni w duchu i ten duch ożywiał ich wnętrze. Czyli widzisz, jeden duch, duch Jezusa i jedno serce, serce Jezusa, ożywiały te tysiące nowych uczniów. Także oni byli jednością, braćmi i siostrami. To właśnie widzisz w następnym rozdziale, w piątym rozdziale dziejów apostolskich, w którym w wersecie dwunastym widzimy tą wielką jedność, pięć dwanaście. Trzymali się wszyscy razem. Ten zwrot, trzymali się wszyscy razem, pokazuje nam tą jedność. Bo gdy jeden Duch, Duch Święty ożywia uczniów, gdy jedno serce ożywia uczniów, oni są jednością i trzymają się razem. Potrafią sobie przebaczać, potrafią się kochać, potrafią razem się modlić, pokonywać przeszkody i trzymają się razem. I ta jedność jest znakiem dla świata, o czym Jezus powiedział w Ewangelii Jana w następujących słowach. Po tym świat pozna i uwierzy, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I ta jedność, ta miłość uczniów jest znakiem ewangelizującym świat. Miłość rodziców, miłość w rodzinie, miłość we wspólnocie i jedność jest znakiem ewangelizującym świat. Popatrz jakie mocne Słowa Jezusa. Po tym świat pozna i uwierzy. Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali, czy jeśli chcę, żeby oni poznali i uwierzyli Jezusa, to jest konieczna ta jedność i miłość Jego wyznawców. Ta miłość i jedność we wspólnocie staje się dla innych światłem i znakiem. Dlatego też dobrze wiecie, że w dziejach apostolskich właśnie po tym rozpoznawali uczniów Jezusa. Właśnie ten znak miłości Pana był taki mocny. Oni mówili, zobaczcie jak oni się miłują. Zobaczcie, jak oni się kochają, jak sobie przebaczają. To był ten znak mówiący o Chrystusie, który żyje w tej wspólnocie. A zatem Jedność. Trzymali się wszyscy razem. I tak dochodzimy do mocnego fragmentu o nawróceniu Świętego Pawła, dziewiąty rozdział. Dziewiąty rozdział jest dla nas wyjątkowy, albowiem pokazuje nam nie tylko interwencję Jezusa w życiu Świętego Pawła, ale pokazuje nam moc i wartość wspólnoty uczniów. Oto widzisz świętego Pawła. On upada z tego konia pychy, wyniosłości, władzy, na ziemię, widzi tylko ziemię, leży i słyszy głos. Słyszy, bo nic nie widzi. Jedynie przez uszy dociera do niego Bóg. I on, posłuszny temu głosowi, daje się prowadzić. Mówi słowo, wstań i wejdź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić. W rzeczywistości wstał, ale nie poszedł. Nie poszedł sam, bo on był niewidomy. Nie wiedział, gdzie ma iść. Wyobraźcie sobie, jak, jaką ma sytuację, otworzył oczy w ósmym wersecie, nic nie widzi. Czyli on nie może iść sam. To jest doświadczenie ucznia Jezusa, który spotkał już Pana, ale samemu jest mu trudno iść. I wy macie to doświadczenie, jak samemu jest trudno iść. Samemu idę jak niewidomy w ciemności. W tej sytuacji znalazł się Paweł. Otwiera oczy, ósmy werset, i nic nie widzi. Co wtedy się dzieje? Inni go prowadzą. On wyciąga ręce jak niewidomy. On się daje prowadzić, jak dziecko łapie mama, tata. On się daje prowadzić innym uczniom. On jest rzeczywiście niewidomy. Nic nie widzi. Popatrz ten werset ósmy. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Widzisz tego wielkiego apostoła, który będzie największym z wszystkich, jak on jest zdetronizowany, ogołocony, poniżony, niewidomy, i wyciąga ręce bezradny, bezradny. Daje się prowadzić komu? Wspólnocie. Daje się prowadzić innym. Wyciąga ręce. Nic nie je, nic nie pije. Jest wprowadzony do domu, do domu pierwszych uczniów. Jest wprowadzony do konkretnej wspólnoty wspólnoty braci, którzy mają imiona, nazwiska, mają twarze. Tam jest ciepło, tam jest dom, tam jest ta wspólnota i dopiero gdy on jest otoczony tą miłością braci, doświadcza uzdrowienia, przemiany. Wstępuje na niego Duch Święty i otwierają się jego oczy, odzyskuje wzrok, zostaje oszczony i wtedy wyprawiają agapę, jest nakarmiony, odzyskuje siły i to jest krąg biblijny. Postawili mu w końcu herbatę. Tak. I dali mu kromkę chleba i to jest grupa wzrostu gdzie przychodzi czasem ktoś w potrzebie i daje się prowadzić w wspólnocie. A wspólnota go otacza tą troską, a w końcu on doświadcza tej przemiany, że był niewidomy i zaczął widzieć. Amen. Amen. Amen. Idziemy dalej za świętym Pawłem. Widzimy w wersecie 20, że jakiś czas spędza z uczniami w Damaszku. Papacz. Nie jest sam. On jest od razu z uczniami w Damaszku. Werset 20. Jest w tej wspólnocie, wśród uczniów, już we wspólnocie Kościoła w Damaszku. I zaczyna głosić Słowo Boże. Zaczyna występować. I w 26 wersecie widzimy, kiedy przybywa do Jerozolimy, próbuje przyłączyć się do uczniów. Chce się właśnie przyłączyć, znów to słowo klucz w dzisiejszej konferencji, przyłączenie. Przyłączyło się trzy tysiące dusz do Świętego Piotra, a teraz Święty Paweł chce się przyłączyć do uczniów w Jerozolimie, ale nie udaje mu się to ale ma pragnienie, widzisz, jedności z braćmi. On już odczuwał, że tak jak w Damaszku miał uczniów, miał wspólnotę, tak zapragnął w Jerozlimie przyłączyć się do innych, bo wiedział, że samemu nie da rady. Nie rozwinie się w pełni jego życie duchowe. Nie udaje mu się, co prawda, bo się go jeszcze boją, ale w 27 wersecie pokazuje, że Barnaba przygarnął go Zaprowadził do, do apostołów, zainteresował się tym Barnaba, otoczył go miłością, otoczył go troską i Barnaba był tym jego przyjacielem, pierwszym nauczycielem. Co prawda losy Pawła są potem takie, że apostołowie wysłali go do Tarsu. Jednak obawa była dosyć duża, jeszcze go do końca nie rozeznali. Ale co było ważne? Zawiązała się relacja z Barnabą. Relacja, pewna więź, przyjaźni, która zadecydowała potem o przyszłości największego z apostołów. Bo gdy otworzymy jedenasty rozdział dziejów, jedenasty rozdział, to widzimy właśnie, jak apostołowie, werset 22, wysłali do Antiochii Barnabę. Ten sam Barnaba, który spotkał w Jerozolimie przed laty świętego Pawła. I ten Barnaba przybywa do Antiochii, głosi tam słowo, zachęca, by wytrwali przy Panu wiernych i udaje się wówczas ten Barnaba do Tarsu, by odszukać Szawła. Pamiętał o nim. Widzisz, moc relacji, więzi we wspólnocie doprowadziły do tego, że ten Barnaba pamiętał, że w takim tam parsie gdzieś jest daleko Szaweł i zainteresowany, pamiętający idzie po niego. I kiedy go znajduje, widzisz, werset 26 tego 11 rozdziału przyprowadza do Antiochii przyprowadza do Antiochi, do tej już wtedy znacznej wspólnoty. Wprowadza go we wspólnotę. I to jest dla nas następne słowo, bardzo ważny klucz, że on, gdy go znalazł, werset 26, przyprowadził go do Antiochii, Wprowadza go we wspólnotę. I przez cały rok, widzisz, rok, pracują razem w tym kościele nauczając rzesze ludzi jest wprowadzony we wspólnotę bo wiedział Barnaba, że Paweł nie rozwinie się sam w pojedynkę idziemy do następnego rozdziału, trzynastego i w trzynastym rozdziale widzimy właśnie opis tej wspólnoty w Antiochii, wspólnoty już dojrzałej wspólnoty mocnej, gdzie są charyzmaty charyzmaty Proroctwa, charyzmat nauczania. I w pierwszym rozdziale widzisz w tej Antiochii prorokami byli i nauczycielami ostatni wymieniony Szaweł. Szaweł już jest tutaj wśród proroków, wśród nauczycieli. To są te charyzmaty stałe, które były w pierwszym kościele, wśród nich prorok i nauczyciel. I Szawą jest wśród nich. Czyli on, on rośnie we wspólnocie w Antiochii I z tej wspólnoty Duch Święty go wysyła, kiedy mówi, rzekł Duch Święty, wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Amen. Amen. Wychodzi z tej wspólnoty i zaczyna głosić Słowo Boże. I wie, że to, co sam przeżył, muszą przeżyć inni. Czyli po głoszeniu Ewangelii ma powstać wspólnota. I jesteśmy w 17 rozdziale naszym w Tesalonice. Co widzimy w tym 17 rozdziale? Werset czwarty. Znów powraca do nas słowo, to klucz. Słowo klucz. Widzisz? Przyłączyło się teraz do Pawła i Sylasa. Teraz ci nowo nawróceni, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy chcą żyć nowym życiem w Jezusie, przyłączają się do Pawła już i do Sylasa i mówią, ja chcę też tak żyć. Ja też tak chcę, ja chcę też tak się modlić, ja chcę żyć Jezusem jak wy. A więc to jest werset, klucz 17,4. Uwierzyło wiele i przyłączyło się do Pawła i Sylasa. Tak, widzisz, przebiegała ta ewangelizacja w Tesaloniczce, ale podobnie w Atenach. I ten sam rozdział przedstawia Ci ewangelizację w Atenach, na Areopagu. Widzisz niżej o wersetu 16. Wydaje się czasami, że ta ewangelizacja na Areopagu była klęską, katastrofą, niektórzy tak mówią, nic tam nie osiągnął, bo przecież powiedzieli mu, posłuchamy Cię innym razem. Innym razem, czyli nie jesteśmy tym zupełnie zainteresowani, jakaś nowa nauka, nowe rzeczy wkładasz nam do głowy, nie byli tym zainteresowani. Tak bywa i dziś, że ludzie nie są zainteresowani zupełnie, ale tak nie było do końca. I jedni tak powiedzieli, posłuchamy cię innym razem, ale gdy czytamy ten rozdział do samego końca, to widzimy, że jednak ewangelizacja była udana, bo w wersecie 34, co odkrywamy znów? To słowo klucz. Niektórzy jednak przyłączyli się do Pawła. Przyłączyli się do Pawła, widzisz? I uwierzyli Wśród nich Dioniza Reopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. inni. Nie wiem, ilu było tych innych. Czyli realizacja w Atenach na Areopagu była udana, bo zakończyła się przyłączeniem nowych braci. I to jest droga rozwoju Kościoła, kiedy człowiek włącza się we wspólnotę. Włącza się w konkretne relacje i chcę w tej wspólnocie żyć. To nazywamy przynależnością. I ktoś, kto idzie drogą wiary we wspólnocie, on odkrywa potem przynależność. Ja przynależę do tej wspólnoty. Tak. Ja identyfikuję się z tymi osobami, co moi bracia, moje siostry. identyfikuje się. Przełamujesz lęk przed izolacją, samotnością przełamujesz tą wizję człowieka samowystarczalnego, ale wchodząc ze wspólnotę nawiązują się relacje, bliskie więzi, wspólna modlitwa za siebie, wspólna troska, spotkania. I to jest droga do zbawienia. Bo wspólnota eklezjalna, kościelna nie jest dodatkiem do życia, ale jest konieczna do uświęcenia i zbawienia. O tym powiedział Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o kościele KK9. I co tam odkrywasz? Na zakończenie powiem Ci ten jedno zdanie z Soboru. Mówi tak, Duch Święty przez Sobór spodobało się Bogu Zobacz, spodobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud. Czyli Bóg tak chce, byśmy uświęcali się i zbawiani nie pojedynczo, z wykluczeniem relacji, znajomości, bliskości. Nie, ale Bóg chce uświęcać i zbawiać właśnie we wspólnocie, w relacjach, w Ludzie Bożym. Dlatego też stajemy przed Panem i otwieramy się na dar drugiego człowieka. Na dar braci i sióstr, którzy idą razem z nami, w tą samą stronę, którzy są dla nas darem, pomocą, bo sami nie damy rady. I to przyłączenie do wspólnoty, a potem trwanie w niej jednym sercem, jednym duchem jest konieczne do uświęcania i zbawiania, jak powiedział Sobór. KK 9. Spodobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo z wykluczeniem wzajemnej więzi, lecz uczyni z nich lud. Amen. Amen.